Jedynka. To jest radio. Minęła 20 tu program pierwszy Polskiego Radia. Na tegoroczne świętowanie Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego specjalne słowo kieruje do nas metropolita warszawski, arcybiskup Adrian Galbas. Chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy Polskiego Radia w ten szczególny wieczór w sobotni, kiedy w naszych kościołach rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej. To jest liturgia niepowtarzalna, bardzo szczególna, której jednym z dużych znaków jest kontrast między ciemnością i światłem. Rozpoczynamy tę liturgię już po zmroku, od rozpalenia ognia. Potem ten ogień przejmuje paschał, który symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa, a potem od tego paschału odpalamy świece, które oznaczają nasze życie. I w końcu z tymi zapalonymi świecami odnawiamy przymierze Chrztu Świętego. Mówimy w ten sposób, nie chcemy, żeby ogarnął nas mrok, żeby ogarnęła nas ciemność. Myślimy o tej ciemności świata. To jest ciemność rozmaitych wojen, w tej chwili ich kilkadziesiąt przecież jest na całym świecie. To jest ciemność różnych nieporozumień, niezgód, także tych, które mamy w naszej Ojczyźnie. To jest także nasza ciemność, ciemność jakichś nieudanych związków, nieporozumień, które są między nami, często w rodzinach, w małżeństwach. To jest ciemność różnych wewnętrznych rozterek, cierpień, ciemność hospicjów, ciemność szpitali, ciemność cmentarzy, ale także ciemność, która zalega w niejednej duszy człowieka, ciemność bez sensu, bez celu, braku miłości. I właśnie w kontraście z tym przychodzi to światło. Światło, które nie tylko jest od zmartwychwstałego Chrystusa, ale światło, którym jest zmartwychwstały Chrystus. On sam mówi, ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Mamy psalm 23 i w tym psalmie przecudne cztery słowa. Choćbym przechodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ty jesteś ze mną. I to jest zdanie, które możemy powiedzieć jako wierzący do Chrystusa z Zmartwychwstałego, ale także, które On mówi do nas. Ty jesteś ze mną, ja Cię nigdy nie opuszczę, nigdy Cię nie zostawię, zawsze będziesz ze mną. Gdyby Chrystus nie z wstał, próżna byłaby nasza wiara, próżne byłoby nasze chrześcijaństwo, ale więcej, nasze życie byłoby dużo bardziej chaotyczne, dużo bardziej niespójne. Są podstawowe pytania ludzkości, kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam, jaki jest cel mojego życia, jaki jest jego sens. Na te pytania każdy człowiek próbuje jakoś odpowiedzieć. I bez patrzenia na te pytania w świetle zmartwychwstania odpowiedź jest bardzo słaba, trudna, nieprzekonująca przynajmniej mnie. Ale właśnie kiedy patrzymy na to przez pryzmat tego wielkiego wydarzenia, to te pytania nabierają jakiejś spójności, jakiejś zgody. Odpowiedź jest sensowna. i Dlatego takie ważne jest, żebyśmy co roku wracali w takim naszym osobistym przeżyciu właśnie do tego punktu i ucieszyli się, że dzięki Chrystusowi wszystko jest sensowne. Świat bez Chrystusa byłby jak kompletnie zwietrzała sól. Dzięki niemu wszystko jest bardziej wyraziste i bardziej smakowite. Chciałbym, żebyśmy... Właśnie spróbowali w taki sposób przeżyć te tegoroczne święta Zmartwychwstania Pańskiego. Mówimy Wielka Noc, właśnie noc, która jest wielka przez to, że została przełamana przez światło. Żebyśmy nie zatrzymali się tylko na rytuale, na tym co bardzo zewnętrzne, zwyczajowe i tradycyjne, to jest wszystko ważne. Ale gdyby to miała być cała treść świąt, to rzeczywiście byłyby one jak wielkanocna wydmuszka, kolorowe, ale puste. Chodzi o to, żeby właśnie przeżywając te święta, ten kontrast między ciemnością i światłem, które zwycięża ciemność, dotrzeć do ich istoty, żeby ucieszyć się tym, że nie jesteśmy sami, że Chrystus jest z nami i żeby to było źródłem naszej najprawdziwszej wielkanocnej radości. A potem, żebyśmy jako ludzie wielkanocni spróbowali być koło tych, którzy są w rozmaitych mrokach, o których wiemy i poczuli się za nich jakoś odpowiedzialni z naszym słowem pokoju, wsparcia, z naszym zapewnieniem o obecności. Tak więc wszystkim słuchaczom Polskiego Radia życzę bardzo głębokich, bardzo dojrzałych, spokojnych i błogosławionych świąt rozświetlonej Wielkiej Nocy. Alleluja, Chrystus martwych wstał. To było Rędzie Wielkanocne Metropolity Warszawskiego Arcybiskupa Adriana Galbasa. 5 minut po godzinie 20.00. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Policja apeluje o ostrożną jazdę podczas świątecznych podróży. Tylko wczoraj w prawie 70 wypadkach zginęło 9 osób. Maksymalne ceny paliw nie zmienią się do wtorku. Minister energii podał wczoraj stawki na cały okres świąteczny. Za godzinę w radiowej jedynce premierowe słuchowisko Hanusia. Dramat Gerarda Hauptmana. 9 ofiar śmiertelnych i 91 osób rannych. To tragiczny bilans. Prawie 70 wypadków, do których doszło wczoraj na polskich drogach. Funkcjonariusze zatrzymali 274 nietrzeźwych kierujących. A badanie trzeźwości jest stałym elementem świątecznych kontroli drogowych. Robert Opas z Komendy Głównej Policji przypomina, że co roku w okresie świątecznym funkcjonariusze zatrzymał ją wielu kierowców jeżdżących na podwójnym gazie. Sobota to jest też dzień, kiedy na pewno tych kontroli trzeźwości będzie sporo, bo spotkania Towarzyskie, rodzinne często też łączą się ze spożywaniem alkoholu. Oczywiście z szacunkiem, z umiarem może być on spożywany, ale nigdy w połączeniu z kierowaniem pojazdem, więc tutaj trzeba spodziewać się, się tych kontroli stanu trzeźwości. Policjanci sprawdzają także prędkość, bezpieczeństwo przewożenia dzieci oraz czy zapinane są pasy bezpieczeństwa. Maksymalne ceny paliw nie zmienią się do wtorku włącznie. Minister Energii podał wczoraj stawki świąteczne na, na, stawki na okres świąteczny. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, i 21 a za litr oleju napędowego 7 zł i 87 Ceny te nie mogą zostać przekroczone, a za naruszenie przepisów grozi kara finansowa nawet do miliona złotych. Ceny na stacjach paliw nie będą aktualizowane aż do wtorku. Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna powiedział, że konsumenci mogą być spokojni. Dopiero we wtorek zostanie podana kolejna maksymalna cena detaliczna, która będzie obowiązywała w środę 8 kwietnia. Rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska przypomniała, że KAS pilnuje czy nie dochodzi do naruszeń przepisów. Kontrole będą kontynuowane, a ich celem jest zapewnienie przestrzegania przepisów oraz ochrona konsumentów. Od 31 marca KAS ujawniła już kilkanaście nieprawidłowości, a w związku z tym wszczęto postępowanie w sprawie nałożenia kar pieniężnych. Krzysztof Kuczyński. Polskie Radio. Paszporty trafiają do szuflata do łask wracają mapy Wielkiej Brytanii. W te święta mieszkańcy Wysp rezygnują z zagranicznych kurortów i zmieniają plany wyjazdowe. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie oraz niepewność w ruchu lotniczym skierowały uwagę wielu osób na wypoczynek bliżej domu. Z najnowszych raportów wynika jasno, tegoroczna Wielkanoc Brytyjczyków upłynie pod znakiem turystyki krajowej. Nawet 40% osób, które planowały wyjazd za granicę, zdecydowało się pozostać w kraju. Efekt Brytyjskie kurorty przeżywają prawdziwe oblężenie od plaż Kornwali przez krainę jezior po szkockie góry. Znalezienie wolnego pokoju na ostatnią chwilę graniczy z cudem. Branża turystyczna zaciera ręce, a podróżni przyznają szczerze, w tym roku święty spokój we własnym kraju jest wart więcej niż gwarantowane słońce za granicą. Ci wyspiarze, którzy nie chcieli rezygnować z zagranicznych podróży zmienili kierunek. Brytyjczycy w te święta wybrali Hiszpanię, Portugalię i Włochy. Londyn, Anna Rączkowska. Polskie Radio. To są aktualności: Jedynki. Strażacy nieustannie apelują, aby nie wypalać traw. Każde takie zdarzenie, nawet niewielkie, może przerodzić się w niebezpieczny pożar ogromnych rozmiarów, mówi Justyna Kłusewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Stoku. Cały czas apelujemy o rozwagę. Przypominamy, że wypalanie traw jest nie tylko nielegalne, ale i niebezpieczne. Podczas tych pożarów giną zwierzęta, traci oczywiście na tym bardzo roślinność i przyroda, ale też giną ludzie. Co roku takich zgonów na terenie Polski odnotowujemy około kilkunastu. Stąd nasze apele o to, aby tych traw nie wypalać. Wypalanie traw jest w Polsce zabronione i podlega wysokim karom finansowym. Grozi za to mandat do 5 tysięcy złotych, grzywna do 30 tysięcy. Dodatkowo rolnicy muszą liczyć się z utratą dopłat bezpośrednich. A w skrajnych przypadkach przy zagrożeniu życia za wypalanie traw grozi nawet do 10 lat więzienia. Za godzinę w radiowej jedynce premiera słuchowiska Hanusia Gerarda Hauptmana. Jeden z pierwszych dramatów laureata literacki.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 W słuchowisku wystąpili m.in. Sara Lityńska, Ewa Konstancja-Buchak, Krzysztof Szczepaniak i Łukasz Lewandowski. Słuchowisko będzie dostępne również w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. A teraz informacje sportowe Tomasz Kowalczyk. Piłkarze Górnika Zabrze wygrali przed własną publicznością z Krakowią 3-0 w 27. kolejce Ekstraklasy. Gole dla gospodarzy strzelili Dimi Ikia, Jarosław Kubicki i Michał Rakoczy. Raków Częstochowa zremisował z Widzewem Łódź 1-1, a GKS Katowice wygrał z Wisłą Płocki 1-0. Kapitan gospodarzy Arkadiusz Jędrych podkreślił, że rywal miał swoje szanse, a o zwycięstwie zdecydowała waleczność zespołu. Można troszeczkę to nazwać takim, po takim horrorze, bo, bo Wisła Poc w drugiej połowie też te dwie, trzy sytuacje miała, nie wykorzystała, a dzisiaj taki mecz 50-50 w jedną i w drugą stronę, ta bramka mogła paść, byliśmy świadomi tego, że, że Wisła Płock będzie, będzie nisko czekała na, na jeden, na dwa kontrataki, które miała, ale, ale fajnie, że, że wybroniliśmy się i fajnie, że, że do samego końca dążyliśmy do tej szczeronej bramki i myślę, że, że po prostu życie i ciężka praca nam oddała. Wiktor Nowak, pomocnik Wisły, powiedział, że potwierdziła się reguła o efektach zmarnowanych sytuacji. No niestety straciłem bram bramkę w tej końcówce. Uważam, że gdzieś w pierwszej połowie mieliśmy swój moment dobry, gdzie powinniśmy strzelić z jedną bramkę minimum, w drugiej połowie też mieliśmy swój dobry moment, no i niestety taka jest piłka, że gdzieś w tej ostatniej akcji meczu gdzieś po stałym fragmencie w drugim tempie gdzieś dostajemy tą bramkę i niestety wracamy na święta w nie najlepszych humorach. O 20.15 w Białym Stoku Jagiellonia rozpocznie mecz z Lechem Poznań. Jagiellonia jest trzecia w tabeli i traci trzy punkty do lidera z Poznania. A tuż przed spotkaniem klub z Białego Stoku ogłosił, że Adrian Siemieniec, trener drużyny, przedłużył kontrakt do 2027 roku. A Sekoresowia pokonała na wyjeździe AZS Olsztyn 3-0, zaliczając drugie zwycięstwo w serii ćwierćfinałowej i awansowała do półfinału plus Ligi Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel wygrał z projektem Warszawa 3-2. W playoff jest więc remis 1-1, decydujący mecz we wtorek w Warszawie. Mikołaj Staniul i Jakub Sztorch zajęli szóste miejsce w klasie 49er w zawodach Pucharu Świata o trofeum księżniczki Zofii na Majorce. W windsurfingowej klasie IQ Foil dziesiąta była Anastazja Walkiewicz. Pogoda w nocy opady deszczu na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, wysoko w Karpatach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura minimalna od minus jednego stopnia na Suwalszczyźnie, około jednego w centrum, do czterech na Śląsku, Opolszczyźnie i na Podkarpaciu. Wiatr słaby, silniej powieje nad morzem i w górach. Podajemy morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Zatoka Niżowa z nad Skandynawii i Bałtyku przemieszcza się na wschód. Klin Wyżu z nad Francji i Morza Północnego przemieszcza się również na wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Zatokę Pomorską. Bałtyk Południowy, wiatr zachodni skręcający na południowy 4-6. Początkowo i pod koniec okresu porywy 7 W nocy przejściowo 3 do 5 w skali Boforta Stan morza 3 do 4 Temperatura powietrza około 5 stopni Widzialność dobra Bałtyk południowo-wschodni Wiatr zachodni 7 W porywach 8 do 9 Powoli słabnący Stopniowo skręcający na południowo-zachodni do południowego I słabnący na 4 do 5 w skali Boforta Stan morza 5 Później 3 do 4 Temperatura powietrza około 5 stopni Widzialność dobra Продолжение следует... Zatoka Pomorska, wiatr zachodni 4 do 6, na wschodzie początkowo w porywach 7, skręcający na południowy i słabnący na 3 do 4, pod koniec okresu stopniowo wzrastający na 4 do 6, w porywach 7 w skali Boforta. Stan Morza 3 do 4, przejściowo 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże środkowe, wiatr zachodni 5 do 7, na wschodzie w porywach 8, skręcający do południowego i słabnący na 3 do 5, na zachodzie w porywach 6, w skali Boforta. Stan morza 4 do 5, później 3. Widzialność dobra. Zatoka Gdańska, wiatr zachodni 5 do 7, w porywach 8, skręcający na południowo-zachodni do południowego i słabnący na 3 do 4 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, na północy początkowo 4 do 5, później 2 do 3. Widzialność dobra. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr południowy skręcający na zachodni 5 do 7, w porywach 8 w skali Boforta południowo-wschodni, wiatr południowy skręcający na południowo-zachodni do zachodniego, 5 do 6 w porywach 7, wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. JEDYNKA Polskie Radio godzina 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Dziś przy naszym świątecznym stole, bo już jesteśmy prawie gotowi, zasiądzie wyjątkowy gość. Wielka Sobota, Wielki Artysta. Człowiek Muzyka. Marcin Masecki. Zapraszamy. Ula Kaczyńska i Alek Chudzik. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Same car, a cigarette, a flash of light from a message. Pierwszy Polskiego Radia. To jest Klub Kultury, wyjątkowe, wiosenne wydanie. W naszym studiu gość, też wyjątkowe. Wielka wiosenny. sobota, wielki artysta. Wielki Marcin Masecki. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Spotykamy się w takim momencie, w którym mamy nadzieję, że nasi słuchacze, nasze słuchaczki mają więcej czasu, więcej możliwości, żeby posłuchać dobrej muzyki albo odkryć... Coś, co jest warte odkrycia, czego jeszcze się do tej pory nie udało. Płyta, o której dzisiaj będziemy rozmawiać i projekt, o którym będziemy rozmawiać, ma już trochę lat, bo ta pierwsza z bolerami ukazała się w 2023 roku, o ile dobrze pamiętam. Ale tak pomyśleliśmy sobie z Alkiem, że to jest taka muzyka, która na początek tych ciepłych, wiosennych dni świetnie pasuje i świetnie wprowadza też w letni klimat ciepłych wieczorów. Czy dobrze myślimy? Tak, oczywiście. Nie łączyłem wcześniej tej muzyki z porami roku, ale mm, tak, zawiera ta muzyka zaproszenie do wyjścia z domu, zaproszenie do otworzenia się, zaproszenie do słońca, zaproszenie do... do uśmiechu. Ja miałem przyjemność słuchać tej płyty na żywo w październiku i to był najcieplejszy październikowy wieczór, jaki przeżyłem. Wieczór, który otworzył mnie na muzykę, która w Polsce... Wydaje mi się, jest raczej obecna w niewielkim stopniu e, muzykę, e, którą może znamy przez brzmienia, przez rytmy, ale niekoniecznie przez te konkretne tytuły, które pojawiają się na wspaniałym albumie, którego teraz będziecie z państwo słuchaczem mogli posłuchać też e, na żywo. Ja się zastanawiam, jak długo taka muzyka e, dojrzewa, żebyś zdecydował się... Zacząć grać i żeby z muzyki, która była muzyką pewnie Twojego dzieciństwa, zrobić coś, co staje się nagle materiałem na płytę. No to można bardzo łatwo policzyć. Tę pierwszą płytę Boleros i Mas. Wydałem 3 lata temu, czyli w roku 2023, a w dzieciństwo spędziłem w Kolumbii pierwsze 7 lat. Wyjechałem stamtąd w tysiąc, wyjechaliśmy w 1989. Rok mojego urodzenia. Czyli to jest, czyli tyle lat to dojrzewało właśnie. To musi coś znaczyć. To musi coś znaczyć. Siedem 7 lat to trochę mało, żeby pamiętać, jak wyglądał tamten świat, ale może pamiętasz, jak wyglądała. Twoja kolumbijska wiosna. No ja pamiętam, tak. Wiosna powiedziałeś, jak wyglądała moja kolumbijska wiosna? Tak. A jeśli nie wiosna, to jak wyglądała Twoja ulica, tak. bo tam sporo się muzycznie działo. Tak, to było, mieszkaliśmy w małym miasteczku Popajan u podnóża Andów, w samym centrum w środku Kolumbii i było bardzo dużo salsy po prostu wszędzie. Salsa, takie mam wspomnienie w sumie, że właśnie takie małe radyjka, małe głośniczki wszędzie, w każdym lokaliku, w autobusie, na ulicy, na straganie przechodzi, przejeżdża typ na rowerze i ma to radyjko i salsa. I wszędzie ta salsa się sączyła. Nie sposób było po prostu tego nie słyszeć. Pamiętam nawet rodziców, Wspominasz o, o rodzicach, którzy się trochę denerwowali, bo gdybyśmy się mogli cofnąć w czasie. Ja wiem, że ty zawsze podkreślasz, że niewiele pamiętasz, ale zakładam, no że no, może... Jednak są te przebłyski. To ja bym chciała dotrzeć do tych przebłysków z twojego domu. Mm. Y Twój tato miał płytotekę w domu? Mój tato miał kasetotekę? No tak, no płytotek... chociaż nie no płyty winyle. Nie, były no wtedy... były płyty, ale wtedy akurat y, nie wiem z czym to się wiązało. No przyniósł kasety, być może, być może trudniej było wtedy o płyty winylowe tam akurat. No w każdym razie mieliśmy sporo kaset i żeby jakoś kompensować i równoważyć te y, y, salse y, z ulicy w domu leciała muzyka klasyczna europejska oraz y, popularno-jazzowa amerykańska. I to, okazało się, są trzy składniki mojej tożsamości muzycznej. Czy Marcin pamięta jakieś obrazy z tego domu, kiedy tato, bo twój tato jest muzykiem? Tato jest muzykiem i on puszczał świadomie też, jak gdyby, te playlisty rozmaite swoje, żeby wlewać mi właśnie te, mm. ten, ten swój gust i swoje poczucie muzyczne we mnie. Oraz też regularnie pracowaliśmy, mieliśmy relację też po prostu nauczyciel, uczeń od trzeciego roku życia. Ojciec robił ze mną codzienne takie króciutkie lekcje z kształcenia słuchu, z teorii muzyki, z Nutek, gam i tych wszystkich takich Miałeś nudnych ślaga. rzeczy, które zaczął ze mną robić, miałem trzy lata tak, sprawdził czy mam słuch czy nie, prostym patentem, zaśpiewał dwa dźwięki zapytał mnie, który jest wyższy. I... Jak dobrze powiedziałeś? I odpowiedziałem dobrze, kilka razy odpowiedziałem dobrze, <śmiech> <śmiech> w związku z czym miałem słuch. Musiał się upewnić. Eee, I potem właśnie regular... codziennie z dużą taką systematycznością. Po parę minut dosłownie, no bo dziecko trzy, czteroletnie ma krótszą krót, krót, krót, tak. To pamiętam też później, bo to do, aż do siódmego, ósmego roku życia. Więc pamiętam dom jako po prostu miejsce, w którym leci ta muzyka inna. Pamiętam dom jako miejsce, do, do którego jestem wołany, bo ja spędzałem całe dnie, cały czas na ulicy, bawiąc się z chmarami dzieciaków. Więc jestem wołany albo na jedzenie, albo na y, lekcje. Nagranie. Tak. Ale jakby na spanie, to po prostu przychodziłem, jak już się wyczerpawały baterie. I, i, I tyle w sumie. A powiedz mi, te praktyki przeniosłeś teraz do swojego domu? Nie przyniosłem ich do swojego domu. To Kończy jest, się sztafeta pokoleń. To jest albo, no tak, albo, albo, się, albo jest wahadło, w drugą stronę się wychyla, albo, znaczy, tak, albo hmm. się kontynuuje, albo się robi w drugą stronę. Ma córka ma 14 lat, róża i też mój ojciec miał specyficzną sytuację też życiową, zawodową, która umożliwiała to. Ja bardzo dużo podróżuję. Yy, ojciec pracował na uniwersytecie w Popajan, lokalnie nie jeździł, więc yy, no, cały czas byliśmy razem. Ameryka Południowa to jest miejsce, w którym spędziłeś pierwsze lata swojego życia. Ameryka Południowa to jest miejsce, do którego wracasz. Na koncercie, który wspomniałem, październikowym, opowiadałeś ze sceny o tym, co słuchamy, czego doświadczamy, ale też o swojej przyszłości. Powiedziałeś wówczas, że planujesz kilkutygodniowy pobyt, powrót, powrót do Kolumbii. I zastanawiam się, czym był ten powrót, powrót muzyczny zresztą. Tak, mieliśmy w listopadzie trasę koncertową po kilku krajach. Kolumbia, Meksyk, Argentyna, Brazylia. Więc to były cztery koncerty. Nie mogę tego streścić. To za, to za duże było i za, to było tyle poziomów w tym było, tyle się rzeczy tam działo. A publiczność? O, no publiczność przyjmowała to y, właśnie na początku z rezerwą. Wszędzie tak było w sumie, bo to były też bardzo różne publiczności. Ale jednak, co to jest w ogóle, co oni grają i po co, i o co w tym chodzi na początku. I potem jak tłumaczyłem, mówiłem ze sceny, tak jak tutaj na koncercie, na którym też byłeś. I w ogóle opowiadam na koncertach w Polsce te historie. Po co gramy tę muzykę, dlaczego i o co w tym chodzi. No to wraz z tą opowieścią oni się coraz bardziej przekonywali, i też wraz z słuchaniem tej naszej propozycji, która jest jakąś taką nieoczywistą fuzją muzyki latynowskiej, a też yy, polskiej. W sensie to nie jest, my nie próbujemy grać tak jak oni, mm -hmm. tylko mamy jakąś propozycję naszą, dość wyrazistą, więc oni na początku nie do końca wiedzieli co i jak, a potem wraz z postępowaniem koncertu coraz cieplej i na końcu owacja na stojąco i świetnie. Miałeś wtedy łzy? Nie, nie miałem wtedy łez. Kurczę, myślałam, że opowiesz nam o takiej ja historii. Ja mam łzy że... w innych momentach. Tak, chciałaś tego właśnie. Nie, wiesz co, wymyśla... Nie, pomyślałam sobie, jak opowiadałeś o tym, że przywiezienie muzyki do kraju, z którego ona pochodzi, muzyki, którą przefiltrowałeś przez własną wrażliwość i przez twój drugi dom, no bo trochę myślę o tobie jako o tak. artyście o dwóch domach i nagle to spotkanie z publicznością, która po chwili rezerwy jednak przyjmuje cię z całym dobrodziejstwem inwentarza i bije ci brawo, to, to jest taki moment, Ruszają. Tak, no jakbym ja bym zobaczył bym taki film, to bym tak. <głos> a, a mnie zastanawia to, co powiedziałeś przed chwilą o tej fuzji. E, fuzji, którą dokonujecie z polskim bandem. Co tutaj jest tym przesunięciem? Co dla ciebie i dla zespołu znaczy grać materiał e, z innego miejsca na świecie, ale po poswojemy. Ale o tym porozmawiamy już za moment. Marcin Masecki jest dzisiaj w studiu Radiowej Jedynki, jest naszym bohaterem tego wydania Klubu Kultury. Sido, donde fuiste a jugar con este amor. Me duele el corazón, no siento el alma, me matan los recuerdos que dejaste. Tu retrato está colgado en el cuartito, donde yo noche tras noche te besé. Y amor sin esperanza, ese es el mío. Malayase a mi suerte con tu amor. ¿Dónde vives? ¿Dónde has ido? ¿Dónde fuiste a jugar con este amor? Colgado en el cuartito, donde yo noche tras noche te besé, amor sin esperanza, ese es el mío. Mal haya sea mi suerte, con tu amor, donde vives, donde has ido. a jugar con este amor. kultury i Marcin Masecki, pianista, kompozytor, aranżer, dyrygent, kurator, pedagog, muzyk. O, tak by było chyba... Człowiek. Kto poszedł to, to, to, to, to oui, o człowiek, krok dalej. Człowiek. Rozmawiamy o nowych płytach, ale także rozmawiamy o przełożeniu boler na język polski, choć nie do końca to tak wyglądało. Zdecydowanie wygląda to jak miks. Tak, rozmawiamy o, <gryw> o tym połączeniu światów różnych, mhm. czyli na ostatnich dwóch płytach, które poświęcam muzyce latynoamerykańskiej, ale biorę ją też jako pewien punkt wyjścia i robię z nią swoją rzecz i robimy też, bo to jest duży zespół. Na drugiej płycie to jest dziewięciu muzyków. I o co w tym chodzi? Więc ja śpiewam po hiszpańsku, to są po popularne piosenki. Piosenki niezbyt długie. W sumie one są z czasów, w których, mniej lub bardziej one są z czasów, w których piosenka trwała 3 minuty. Mm -hmm. e, więc jest kilka zwrotek, jest refren. Ja często bardzo wydłużam te formy znacznie. Na przykład utwór Besame Mucho, bardzo znany Bolero, które zawiera po prostu jedną zwrotkę i refren. W, w mojej aranżacji trwa prawie 12 minut. Czyli to są te elementy polskie i europejskie. Poszerzanie Operowanie czasem długie, tego nie ma w popie, tego nie ma w muzyce popularnej. To jest domena muzyki klasycznej. Symfonie są długie, są wielopoziomowe, wieloczęściowe zawierają wiele nawiązań, cytatów, klamr, modulacji, wariacji. Czyli ten materiał oryginalny po prostu przetwarzam w opracowaniach moich waranżach i przetwarzamy też wszyscy muzycy w improwizacjach naszych. Na co? Nie wiem. Na, yy, przetwarzamy. Po prostu przetwarzamy. Mhm. I sam ten, akt, sam ten akt przetwarzania jest nieściśle związany z oryginałem, mhm. że tak powiem. Nie ma tam w tamtej muzyce. Akurat tego nie ma. Kiedyś powiedziałeś w rozmowie, że jeśli ktoś cię pyta, czym jest muzyka klasyczna i czym jest muzyka poważna, no to wydaje ci się, że to jest ten obszar w muzyce, o którym się myśli, że jest muzyką, że jest muzyką do, do słuchania, że to jest tak. taka muzyka, która w skupieniu. w skupieniu, w sali koncertowej nie można rozmawiać. Ty od muzyki wymagasz trochę więcej, dodawałeś wtedy w trakcie tej rozmowy, a teraz wracasz do filharmonii i to z bolerami. Tak, no bo ja jak tutaj mówimy, jestem trochę zlepiony z różnych światów, które się inspirują, ze sobą rozmawiają, ale czasami stoją też w konflikcie. Mhm. Czyli tak jak właśnie mówisz, w świecie muzyki poważnej, co to znaczy muzyka poważna? To znaczy, że odbiór jest poważny, czyli nawet jak słuchamy wygłupów Beethovena, to mm, słuchamy je w ciszy, wyłączamy telefony komórkowe i nie klaszczemy między częściami, i dajemy, jak gdyby, dajemy maksymalną przestrzeń tej muzyce i nie, nie ingerujemy, nie reagujemy żywo z nią, tylko po prostu ją odbieramy. I to jest okej, okay. w niektórych utworach to jest nawet potrzebne. No i potem jest muzyka popularna, w której się krzyczy i się śpiewa razem i się klaszczy. I jest odwrotność tego w, pod wieloma względami. Yy, więc no, ja lubię tak czasami sprawdzać, co się stanie, jeżeli przyłożymy jedną miarę do drugiej. Czasami to yy, otwiera oczy i czasami to poszerza horyzont. Czasami to też nie wypala, bo to jest pewien, pewien, pewien eksperyment jednak. Więc yy, no bardzo się cieszę, że wracamy do Filharmonii Narodowej, gdzie graliśmy z 8 lat temu też z zespołem jazzowym, z Jazzbendem, który prowadziliśmy z Jankiem Młynarskim. Czyli wracamy do świątyni sztuki wysokiej, sztuki poważnej z propozycją rozrywkowo-poważną. Myślę, że to, co jest zawarte w naszych bolerach, w naszej opowieści, ten miks właśnie muzyki poważnej i rozrywkowej powoduje, że ona się, takie jest moje marzenie, że ona się tak samo dobrze czuje i w barze, i na statku, i w teatrze i w filharmonii. Ja myślę, że to może być jeden z tych koncertów w Filharmonii, gdzie ludzie podczas koncertów staną z krzesła. No właśnie o tym myślałam. Czy w ogóle zakładasz to, że no, widzowie opuszczą to swoje musiał, miejsca? To byśmy musieli naprawdę się napracować, żeby tysiąc osób w Filharmonii wstało z krzesem. Ja czegoś tego nie widziałem. No właśnie. A, akurat w Filharmonii, bo to jest sala jednak y, z pewną konkretną historią, mhm. z, pewną, z pewnym kontekstem i nawet jak ja tam jestem, wyobrażam sobie jako odbiorca, to że miast ja wstał mhm. i klaskał i darł się no to kurczę, musi się wykonawca naprawdę postarać. Wiesz co? Kibicujemy. Kibicujemy. Jakby, przyjdziemy, sprawdzimy. Jeśli usłyszysz jakieś krzyki i tupanie, to my. Tak? To my. Koncert odbędzie się... Tupacze. 13. Dwa tupaki. tupaki. dwa tupaki. No tak może być. Koncert odbędzie się 13 kwietnia w Filharmonii tak. Narodowej w Warszawie. Rzeczywiście to jest wyjątkowe miejsce. Ja cały czas mam jeszcze relacje z konkursu Chopinowskiego, No właśnie. Kiedy patrzyłam na tych młodych, niesamowicie utalentowanych ludzi, którzy toczyli tam zmagania z z ze sobą, z publicznością, z jury, z muzyką. Teraz ty wkraczasz z bolerami. Ty masz w ogóle jakieś swoje ulubione koncertowe miejsca na świecie? Sale koncertowe? Mm. Albo o, miejsca, pytanie. w których... Aż są się miejsca koncertowe. Mhm. Ojej, ale to ja nie pamiętam. Ja... Następnym razem trzeba gościowi kupić taki dzienniczek Dokładnie. z długopisikiem. Niech on sobie to wozi i notuje. I powiedzieć tutaj pod op... Słuchajcie, plus, Może Słuchajcie, to, może, to, może to dobrze nie zabrzmi, ale... To jest jak gdyby kuchnia trochę mojego zawodu. Mhm. Czyli, że jak ja wychodzę na scenę i gram, to trochę nie zastanawiam się, gdzie jestem. Skupiam się na... Bardzo się skupiam na tym, co robię. Okej. Okay. I może, może troszeczkę się w ten sposób wytłumaczę. Czyli nie stresują cię też sceny? No na Jest, taki, jest, jak jest jak to pewne chodzi? założenie, które w ogóle jest powszechnym założeniem w edukacji nawet. Mhm. Pewnego rodzaju odcięcie się od publiczności jest potrzebne po to, żeby, żeby dla niej lepiej zagrać. Jak za bardzo myślisz o tym, żeby zadowolić kogoś, tak jest w życiu w ogóle mm -hmm. też. To to nie działa. Mm -hmm. Najpierw trzeba założyć maskę sobie, a potem dziecku. I tak dalej. Więc y, oczywiście są wspaniałe sale i szukam, tłumacząc się teraz, cały czas szukam równoległe. <laughs> w ilu miejscach na świecie grałeś. Nie no, ta no, wr no, wróćmy. Ta filharmonia narodowa wcale nie jest, nie obraź się filharmonią narodową, najlepszą salą akustycznie na świecie. Natomiast kocham ją, jest dla mnie ważna jako dla Warszawiaka i też chodziłem tam od dziecka na wszystkie kolejne konkursy Chopinowskie z mojego życia z babcią za rączkę, a potem bez babci, potem z babcią bez rączki, a potem bez babci. Wiele tam przeżyłem ważnych dla mnie rzeczy jako odbiorca. Więc w sumie być może nawet to jest odpowiedź na to pytanie. Ważniejsze dla mnie niż walory akustyczne sali jest to, co tam się dzieje, kto tam przychodzi i dlaczego. Koncert Marcina Maseckiego w Filharmonii Narodowej 13 kwietnia. A kwiecień to miesiąc, w którym Marcina Maseckiego będziemy mogli także usłyszeć w teatrze. I o tym porozmawiamy za chwilę. Wracamy do rozmowy po utworze kogo? Marcina Maseckiego. Otóż to. Mała mis, że odkąd Cię znam Czy wiesz, nie poznaję siebie sam Bo Ty, mała mis, zmieniłaś mi świat Że znów kocham pierwszy raz od lat to taka dziwna rzecz, to jakiś cud, nie wiem sam, lecz jedno wiem, że dziś dla ciebie życie swe Czy wiesz, mała mis, że odkąd cię znam, to fakt nie poznaję siebie sam. Polskie Radio. Jedynka. To jest Klub Kultury w programie pierwszym Polskiego Radia. Naszym gościem jest? Marcin Masecki. No i teraz rozmawiamy o teatrze, bo to też jest miejsce, w którym będzie można posłuchać muzyki naszego gościa. To może ja zapytam, bo usłyszałem... Za sceny, że miałeś pojawić się na trzech próbach, zostałeś trzy tygodnie, czyli dobrze się pracowało z e, ekipą teatralną. Mówimy o spektaklu pod tytułem Rekwiem dla snu, który będzie wystawiony w drugiej połowie kwietnia. To jest koprodukcja teatru starego. Krakowskiego i Warszawskiego Teatru Studio w reżyserii Kuby Skrzywanka. I rzeczywiście ja się broniłem tak troszeczkę. Na początku przyszedł do mnie Kuba, powiedział mi, przedstawił mi wizję e, spektaklu ja mu mówiłem, fajnie, fajnie, ale ja ci napiszę to rekwiem, a potem ty, ja nie mogę przychodzić na próby, bo ja naprawdę w teatrze to ja nie mogę. Ale dlaczego? Ym, no mam pewne jakieś takie m, trudne do sprecyzowania. Ym, Obawy, lęki? Ym, dokładnie. Doświadczenia. Więc zasugerowałem, że napiszę rekwiem na organy, nagram je i Kuba będzie sobie mógł potem z niego korzystać. On bardzo inteligentnie zgodził się na to. Co spowodowało, że ja chciałem zacząłem chcieć przychodzić na próby. Powiedziałeś <laughs> rekwiem, rekwiem dla snu, ale myślę, że w większości naszych słuchaczy pierwsza myśl, jaka pojawia się w głowie w kontekście rekwiem dla snu, to film Daryna Aronowskiego tak, oczywiście. i muzyka skomponowana przez Kronos Quartet. Tak. Fantastyczna ścieżka dźwiękowa. Tak, bardzo charakterystyczna, tak. No tutaj y, nie nawiązuję akurat do tego. Tu jest czysta książka. Tu jest czysta książka i, w, i trochę film, trochę książka, ale nie muzyka na pewno. No i wspaniała przygoda jest dla mnie pewna Relacja z instrumentem, czyli właśnie wymyśliliśmy sobie, że rekwiem to jest rekwiem, to jest msza żałobna, i jakoś kojarzyło nam się to z organami. Więc oba teatry zakupiły organy. Wspaniały instrument. Yamaha Electone DK40. To ty nie jesteś najtańszym artystą w takim Na, na razie. szczęście, nie powinienem tego mówić, ale to są instrumenty stare, które obecnie nie są modne. Związku, A więc można po taniości. W związku z czym to jest ten moment, żeby je kupować teraz. <laughs> Bo po premierze w Teatrze Studio... Zacznie się boom. Tak. To są elektroniczne organy, taka dziwna też hybryda-fuzja, ponieważ y, zawierają w sobie elementy syntezatorów i maszyn perkusyjnych. Więc nawiązania w rekwiem dla snu, nawiązania do z jednej strony dużych, poważnych, y, duchowych problemów, z drugiej strony świata używek i przekraczania granic, czyli maszyna perkusyjna, plus tracenie kontroli i wszelkiego rodzaju tripy, czyli syntezator. To wszystko jest w tym jednym instrumencie. On mnie bardzo inspiruje i na nim komponuje muzykę, którą będę grał na żywo podczas... Premier, czyli y, obu, czyli to też jest dodatkowe. W, w Warszawie tak, będę można na scenie złożyć. i mm -hmm. będę trochę taperem, a trochę aktorem, a trochę. Będziemy to razem tworzyć. Nie wiem jak dla Was, ale dla mnie rekwiem dla snu w formie filmowej to było jedno z najważniejszych y, doświadczeń filmowych, jakie przeżyłam w swoim życiu. Myślę, że takie pokoleniowe y, y, wydarzenia. Pamiętam, w, tak, tak. gdzie widziałam ten film, jak się po nim poczułam, jak długo nie mogłam wyjść z myślenia o w tym filmie. Wiem, że spektakl będzie dotyczył tego samego tematu, natomiast będzie obok filmu robiony. Czy ty już widziałeś coś, jakieś fragmenty sceny z tego, z tego spektaklu? Byłem obecny na Byłem na próbach i testowaliśmy różne rzeczy. Grałem, aktorzy czytali na początku, potem trochę zaczynali odgrywać. No to jest proces, który ma swoją dynamikę, swoją linię czasową. Ale widziałeś I film? Dawno temu. Mhm. No wtedy właśnie, kiedy wszyscy widzieliśmy ten film mhm. i nam nami wstrząsnął w 2000 roku. I przy pracy nad tym spektaklem wróciły tam te emocje? Nie, Aha. nie wróciły tam te okay. emocje. Przy pracy nad tym spektaklem pojawiły się inne emocje, ale być może wrócą, jak zaczniemy to składać do kupy, mm -hmm. bo to wtedy tak naprawdę spektakl się rodzi prawie, że w dniu premiery, na generalnych próbach. Do tego czasu to nikt nie wie do końca, co to będzie. Ja, ja myślę jeszcze o tym jednym rekwiem, bo to dla snu filmowe jakoś nas ukształtowało, ale jednak dla muzyka pewnie rekwiem to też klasyka i Mozart. I no. Zastanawiam się, czy to też jest jakimś punktem odniesienia? To monumentalne dzieło, które gdzieś tam zmierza nas ze śmiercią samego artysty. No to... Zastanawiam się, czy to jest jakiś punkt odniesienia? Na pewno. W sensie Rekwiem Mozarta ma tą taką niezwykle barwną i frapującą historię po prostu wokół siebie. Też dlatego o nim mówimy i dlatego o nim myślimy, o tym utworze. Mhm. I tą tajemnicę, której można by poświęcić 15 audycji radiowych, ale jest dużo innych rekwiem utworów, dużo innych mszy żałobnych y, z tradycji klasycznej pisanej właściwie prawie wszyscy kompozytorzy pisali y, msze żałobne, czyli Verdi napisał wspaniałe rekwiem. No na pewno ta tradycja klasyczna jest jakimś punktem odniesienia, tak. No i może też dlatego organy to, są te, to jest taki majestatyczny, kolosalny instrument o potencjale symfoniczno-kosmicznym. Mm -hmm. W tej warstwie muzycznej jest i, mm, jest i śmiesznie, i jest i dyskotekowo, i jest majestatycznie. No dużo, dużo różnych rzeczy tam się dzieje. Rekwiem dla snu będzie można zobaczyć i w Warszawie w Teatrze Studio i w Teatrze Starym w Krakowie. Patrzysz, kiedy mówię, kiedy nawiązuje do tych wspomnień, próbuję wyciągnąć od ciebie jakieś emocje, porównywalne z tym, co było, było dawniej te obrazki z przeszłości, ale nie robię tego dlatego, że jestem nostalgiczna czy sentymentalna. Okay robię to też dlatego, że sam kiedyś powiedziałeś, że dla ciebie jest ważne myślenie o tym, że jesteśmy zbudowani z przeszłości, że nie potrafimy odciąć za bardzo, czy znaczy nie powinniśmy nawet odcinać tego co było i też patrząc na historię muzyki, patrzysz na nią jako na przeszłość, która zamienia się w teraźniejszość, tak tłumaczyłeś zasadność działania archiwistyki muzycznej. Nie wiem, czy pamiętasz. Hmm. Rozmawialiśmy kiedyś w kontekście twojej współpracy z Jankiem Młynarskim, odgrzebywania pewnych rzeczy i ty powiedziałeś, że uprawiasz archiwistykę muzyczną w tym projekcie. A i właśnie że... nie wiem, czy się zgodzę z tym. No to było jakiś czas temu. Samym sobą się możesz tutaj polemizować. No bo archiwistyka to jest e, robienie archiwów, czyli porządkowanie przeszłości, tak? To Dodałbym do tego pierwszy człon tego, co zaczęłaś mówić, czyli to jest połowa. No bo to jest tylko. To jest przeglądanie albumu ze zdjęciami i. Czytanie swoich pamiętników. To jest może i przyjemne, ale na dłuższą metę to powoduje wyschnięcie kompletne, więc musimy dbać, wydaje mi się, o to, żeby pamiętać przeszłość i żeby ją archiwizować i żeby ją sobie oglądać i nazywać ją, ale musimy też jej używać. No ona musi żyć, w sensie musimy. Możemy cokolwiek, ale. W inter... Nic nie musimy ale, ale, w ale w interesie jędrności kulturowej jest, żeby tą przeszłość używać cały czas, żeby ją przeżuwać i żeby ją przetrawiać i żeby ona coś nowego za każdym razem znaczyła. Widziałem Cię na scenie grającego warszawskie przeboje Bolera, e, Chopina. I zawsze towarzyszy mi ta myśl, kiedy słucham interpretacji Twojej muzyki, co się takiego musi stać w muzyce. Żebyś ty chciał po nią sięgnąć, co takiego z milionów różnych możliwości sprawia, że akurat po tę muzykę sięgasz? Czy jest coś takiego, co ty sobie jakoś nazywasz? Mam dwie odpowiedzi. Jedna rzecz to, jedna odpowiedź jest taka, że nie ma czasu na wszystko, więc po prostu to, co jest, to tym się zajmuje. Bo chciałbym wszystkim się zająć. A druga odpowiedź jest taka, y, nawiązująca do początku naszej rozmowy, czyli jednak jestem ulepiony z tradycji rozrywkowej okołoamerykańskiej i klasycznej około europejskiej, albo no, konkretnie europejskiej. Więc interesuje mnie cały czas i one krzyczą na siebie te tradycje i wystarczająco, jak gdyby dużo jest tańca między tymi tradycjami, szkołami, filozofiami, że to mnie angażuje to, co się dzieje pomiędzy. Ja chcę stać pomiędzy nimi i i być częścią tego ognia, który jest pomiędzy nimi. I to mnie pochłania w pełni, więc, więc sięgam po to, co się dzieje pomiędzy tymi tradycjami, bardziej niż na przykład muzyką tajską z VI wieku. Chociaż też bardzo chętnie, jakbym miał więcej czasu, bym się nad nią pochylił. Do tego ognia ci życzymy i chaosu w sobie, żeby porodzić gwiazdę tańczącą. Marcin Masecki był dzisiaj gościem studia kultury. Dziękujemy serdecznie. Dzięki. My też państwu pięknie dziękujemy. To był Klub Kultury Ula Kaczeńska i Jarek Łudzik Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. Lektury Jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Pani Wąsowska chwilę popatrzyła, potem nagle zacięła konia i skręciła na prawo w pole, bez drogi. Avanti, Avanti! Jechali z dziesięć minut, a teraz Wokulski zatrzymał konia. Stał na wzgórzu, nad łąką, tak piękną jak marzenie. Co w niej było pięknym? Czy zieloność trawy, czy kręty bieg rzeczułki, czy drzewa pochylające się nad nią, czy pogodne niebo? Wokulski nie wiedział. Ale pani Wąsowska nie zachwycała się. Pędziła z góry na złamanie karku, jakby chcąc zaimponować swemu towarzyszowi odwagą. Gdy Wokulski powoli zjechał z góry, zwróciła do niego konia i zawołała niecierpliwie. – Ach, panie, czy pan zawsze taki nudny? Przecież nie po to wziąłam pana na spacer, a żeby ziewać. Proszę mnie bawić, tylko zaraz. – Zaraz? – Dobrze. Pan Starski jest to bardzo zajmujący człowiek. Pochyliła się na siodło, jakby padając w tył i przeciągle spojrzała Wokulskiemu w oczy. A! zawołała ze śmiechem. Nie spodziewałam się usłyszeć tak banalnego frazesu od pana. Pan Starski zajmujący. Dla kogo? <śmiech> Chyba dla takich takich. Łabędzic jak panna Ewelina, bo na przykład już dla mnie przestał nim być no, Jednakże, nie ma jednakże Był nim kiedyś, kiedy bym miała zamiar stać się męczennicą małżeństwa Na szczęście mój mąż znalazł się tak uprzejmie, że prędko umarł A pan Starski jest tak nieskomplikowany, że nawet przy moim zasobie doświadczenia poznałam się na nim w tydzień a, ma zawsze taki sam zarost, ale arcy arcyksiąże Rudolf i ten sam sposób uwodzenia kobiet. Jego spojrzenia, półsłówka, tajemniczość znam tak dobrze jak krój jego żakietu. Zawsze tak samo unika panien bez posagu, jest cynicznym z mężatkami, a wzdychającym przy pannach, które mają wyjść za mąż. Mój Boże, ilu ja podobnych spotkałam w życiu. Dziś trzeba mi czegoś nowego. W takim razie pan Ochocki... O, tak, Ochocki jest zajmujący, a mógłby być nawet niebezpieczny. Ale na to ja musiałabym drugi raz się urodzić. To człowiek nie z tego świata, do którego ja należę sercem i duszą. Ach, jaki on naiwny, a jaki wspaniały. <śmiech> Wierzy w idealną miłość, z którą zamknąłby się w swoim laboratorium i był pewnym, że go nigdy nie zdradzi. <śmiech> nie, on nie dla mnie. No cóż znowu z tym siodłem? – zawołała nagle. Mój panie, popręg mi się odpiął, proszę zobaczyć. Wokulski zeskoczył z konia. Zsiądzie pani? – zapytał. A nie myślę. Niech pan tak obejrzy. Zaszedł z prawej strony, popręg był mocno przypasany. Ależ nie tam, o tu, tu coś psuje się, około strzemienia. Zawahał się, lecz odsunął jej amazonka i włożył rękę pod siodło. Nagle krew uderzyła mu do głowy. Wdówka w taki sposób ruszyła nogą, że jej kolano dotknęło twarzy Wokulskiego. No i cóż, no i cóż, pytała niecierpliwie. — Nic — odparł. — Popręk jest mocny. — Pocałowałeś mnie, pan, w nogę — krzyknęła. — Nie. Wtedy trzasnęła konia szpic z i poleciała cwałem, szepcąc. — Głupiec czy kamień? Wokulski powoli siadł na konia. Niewysłowiony żal ścisnął mu serce, gdy pomyślał. — Czy i panna Izabela jeździ konno? I kto też jej poprawia siodł. Kolejny odcinek lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo jutro o tej samej porze. Jedynka. Polskie Radio. Jedynka. To jest Radio.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 Reklama Radio Kierowców Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości z polskich dróg, ale zanim przeniesiemy się na drogi, to głos naszego słuchacza zza oceanu. Konrad ze Stanów Zjednoczonych, Mała Polska, New Britain. Ja chciałbym zaproponować taki challenge, żeby nie było ani jednego wypadku, na, w okresie świąt, ani jednej złamanej zasady ruchu drogowego, też dodatkowo. Ale przede wszystkim ani jednego wypadku. Taki challenge proponuję. Pozdrawiam wesołych świąt y, od Polonii Amerykańskiej za oceanu. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy i też życzymy zdrowych, spokojnych świąt. Ja się przyłączam do tych zawodów. Może rzeczywiście warto taki challenge podjąć. Ale zanim powiemy o challenge'u coś więcej, to powiedzmy, co na S17. Nie ma już utrudnienia, o którym mówiłem godzinę temu, pomiędzy Trojanowem, a Gończycami w Korytnicy, na 66 km, gdzie zderzył się samochód osobowy z busem i blokował jeden pas ruchu. Nie ma już utrudnień też na S6, pomiędzy Kiełpinem, a Kołobrzegiem. Tutaj na 82 km zepsuło się auto dostawcze. I oby tak dalej, oby nic więcej się nie wydarzyło i ten challenge e, był przez Państwa podjęty. 22 513 11 11, numer do Polskiego Radia Kierowców. Czekamy na informacje z drog.